Dwaj go, dawaj go. 3, 2, 1, masa krytyczna, megalomaniakalna. Jes, witamy! Dzień dobry, masa krytyczna. w Ten piękny w to! Powiedział jest. Czwarty, czwarty imieniny miesiąca, 4 kwietnia, to już są trzy dni po prima aprilisie, od którego to dnia powinien się liczyć rok kalendarzowy, dlatego że jest to dzień radości oraz żartów, tym bardziej żenujących, im bardziej żenującej jest ogólne poczucie humoru ludzi mieszkających na danym terenie. Tak więc w Polsce to jest koszmarnie żenujący dzień. Bym powiedział, że to jest najbardziej żenujący dzień w roku. No bo, hello, no, spójrzmy prawdzie w oczy Polacy, nie małem poczucia humoru, bo są zakompleksieni, poważni, nadęci, z kijem w dupie i tyle mogę powiedzieć na ten temat, dlatego prima bry, please jest taki, jaki jest, lipny jest. Znaczy, nie wiem, bo na wszelki wypadek nie oglądam w tym dniu telewizji, więc nie wiem, jakie zrobią kolejne żenujące żarty, bo boję się, ja nie lubię strasznie wymiotować i ja muszę uważać, więc... A na wszelki wypadek we wszystkie inne dni tygodnia to ja też nie oglądam telewizji, ani miesiąca, no bo też nie lubię wymiotować w inne dni, dobrze mówię, bo... Dobrze, to ja się postanowiłem w tym odcinku napawać, postanowię sobie, dzisiaj będę się napawać własną wielkością, będę się nadymać, powiem, że a o a tak powiem. I powiem, wszystko powiem, wszystko powiem, nie wytrzymam, wszystko powiem. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Nie wytrzymam, muszę wszystko powiem, powiem wszystko wam, bo yy, nie tak mnie naszło. Poza tym jest ciepło, prawda, wiosna jest, żyć mi się chce, żyć, żyć, życiem, znowu żyjemy, znowu wróciłem do życia. I teraz, teraz, teraz to ja wam pokażę dopiero, teraz dopiero tych pierdół głupot ponabijam, nie będę się już przejmować... To nie jest kwestia się, tylko taki przygasłem, przygasłem. No. A teraz się rozbudziłem, bo jak tu na wiosnę, jak te psy na trawniku ze sobą znowu chcą, to tak samo mi się w mózgu chce wszystko kopulować. Jedna szara komórka z drugą szarą komórką bierze i napada nad nią, na nią od tyłu. Kurde, ugrudzałem się w język, ale jaja. Pierwszy raz się ugrudzałem w język podczas nadawania. To tak z prawej strony, dziwnie. Wszechstrony jest o... A! Ah, ale nie boli, a ja się obśliniłem. Fu. Więc, jak mówię, szara komórka jedna napada na drugą, odtylca ją bierze i wsadza jej tam neurona. I ta pierwsza komórka jest zapłodniona i rodzi ideę. Bro, rodzi pomysł, a ten pomysł potem rośnie, rośnie, rośnie, rośnie, potem się rodzi. Albo już się czasem nie rodzi, bo dokonał niestety ktoś aborcji. I to dlatego powinna być zabroniona aborcja pomysłów. Precz z aborcją pomysłów! Precz! I znowu pomliłem guziki. Dobra, ale to jest tak. Postanowiłem się dziś napawać tym, yy, że, że mnie wsłuchałem, a ciebie nie. Wow! Tak będzie dziś. Bo, bo podobno są jacyś inni podcasterzy. Więc ostatnio sobie chciałem sprawdzić, czy są inni podcasterzy. No to wchodzę, żeby ty wyżywał na was dzisiaj. O jasny piorun. Idźcie stąd lepiej. Są inni, czy są mini podcasterzy. No to co robię? No idę najpierw do sklepu. Po co? No po lupę. No bo jak ja mam sprawdzić, czy są ci podcasterzy? No, ja mam, co prawda dosyć ostry wzrok, no ale nie mam aż takiego Sokolego, żeby ich zobaczyć. Tych innych podcasterów. No chyba, żeby się jeszcze jakoś w grupkę zbili, to może bym zobaczył, no ale no, wolę na wszelki wypadek iść po tą lupę. <głosy> a, ciekawe jak się czuję. Ktoś, kto teraz nadaje mnie. Martin, wkurzasz mnie. Nie wytrzymam już z tobą. Wynoś się stąd. Już nie będę go słuchał, tego gnoja, tego palanta, tego nawiedzonego, nadętego i tak dalej. Tutaj można dodać yy, taki, teraz robię taki, wczuwam się w Peter Pan. Peter Pan miał takie właśnie podejście. Jestem Peter Pan, jak jest Majas, jestem najlepszy. No, to dobrze jest, a ja teraz tak powiem. Jestem Martin, jestem najlepszy, kiss my Hahaha, ha ha ha, możesz mieli lubić, mam tu w dupie, mam to w dupie, bo ilość swoich słuchaczy to jest taki mały pyłek na granicach mojego imperium medialnego i tu powinien być, yy, echo powinno być, ale nie mam z tego echa. Moja racja jest racja najmojsza! Tak powiem i będę się tego trzymał, bo resztę ja mam w dupie, tak powiem. I, no. A to ja puszczę na okoliczność tego, że postanowiłem się pozachwycać troszeczkę tym, że jestem najlepszy. Puszczę kawałek dobrego podcastu, który ja tu polecam i ja tutaj uznaję jednocześnie teraz, przyznaję tytuł dożywotni, to znaczy dożywotni, po warunkiem, że mi się nie odwidzi i go nie zabiorę. Z tytułu przyznaję Krzyszmanowi! A, bo nie powiedziałem jaki. Tytuł następcy. Następcy teraz? Martina. Dlaczego? Bo jego mi się fajnie słucha. Już. A nikogo więcej mi się tak fajnie nie słucha. Jego mi się najfajniej słucha. Dlaczego? No bo ten gość ma cechę Martina. Bo, bo jest po prostu tak. Ja powiem, powiem jak się dzieli świat. Świat z podcasterów dzieli się na tych, którzy albo są jak Martin, albo tych, których nikt nie słucha. I już. I niektórzy mądrzy ludzie, mądrzy, poważni ludzie. Ludzie, którzy którzy zdają sobie sprawę z tego, ludzie, którzy mają wiele wiedzy, których żony nie są grube, których mamy nie są brzydkie i siostry są wspaniałymi dziewczętami, a nie puszczającymi się rwami, prawda, po galeriach. Więc ci ludzie, ci wspaniali, sympatyczni, przystojni ludzie, czyści też, często się myjący, ładnie pachnący ludzie, którzy jak nawet pierdną to ładnie pachnie, ci ludzie wiedzą, że Albo będą jak Martin, albo w ogóle ich nie będzie. A ci, którzy nie chcą być jak Martin, to e, jak łatwo zauważyć, albo się tacy robią, <śmiech> z biegiem czasu, albo ich nie ma. No, więc cały świat będzie niestety Martinem i e, nie jestem z tego zadowolony. No bo, no to no, no będzie, no bo z ja się, będę śmiał. Nie, tak naprawdę ja się ciągle z siebie śmieję samego. A teraz to niby co robię? Nie, przepraszam, na końcu miałem powiedzieć. Nie, ja jestem poważny. Ja mówię, poważnie, zupełnie, autentycznie. Nie, nie że ja sobie jaja robię. Ja, mówię, ja jestem najlepszy. No, jestem najlepszy i już. Prawa dla mnie. Tak, e, i co? I co możecie zrobić? Nic nie możecie zrobić. Możecie zrobić bojkot. Moi słuchacze nie będą więcej słuchać Martina podcastów. Możecie tak zrobić wszyscy inni nadający, bo bo wtedy nie, ja was nie wpuszczam! O, każdy będzie musiał podpisać taki tą petycję jak przyjdzie słuchać mnie mojego innego podcastu niż Martina podcastu e, musi podpisać najpierw, że zrzekam się słuchania masy krytycznej i w ogóle wszystkiego innego, i kontestacji, i odwyku, i czytania tekstów na stronie i słuchania piosenek i.. gapienia się na głupi nowy komiks. I w ogóle wszystkiego, co Martin wymyśli, zrzekam się. Podpis, data, proszę bardzo, w trzech kopiach, notariusz, tłumacz przysięgły i apostolizacja, czy też to nam nazywa, na koniec. No, więc dopiero wtedy będzie można mnie słuchać. No i wtedy będzie bardzo fajnie, bo wtedy już te obie osoby, które cię słuchają, zrezygnują i nie będziesz już musiał nadać. Bierzmy się do spokoju. Dobrze. Co, o czym ja bredzę tak? Aha, bo jak tak. Miałem puścić więc z Jaskini Głupoty bardzo dobry tytuł, bardzo dobry, bardzo dobry, pochwalam tutaj. Z tym, że nie, nie bardzo dobry, mógłby być lepszy. Jaskinia Głupoty. Powiem tak, to jest na, na czterej ocena, ale stać go na lepszy tytuł i będzie musiał wszystko zacząć od początku po to, żeby trzy lata później stwierdzić, że jednak pierwszy tytuł był lepszy i wrócić do niego i zrobić taką rozpierduchę cały czas i nie wiedzieć, o co mu chodzi... Bo no to jest cecha Martina właśnie, to jest ta cecha, ta żywość, ta tętniąca życiem wrażliwość młodego człowieka, który ma olbrzymie doświadczenie jednak życiowe i bardzo długiego penisa. To tego właśnie cechy, te największe, charakterystyczne, wspaniałe, cudowne cechy Martina powodują, że inne podcasty mogą go naśladować i też być słuchane. Oczywiście nie w takim stopniu bo zawsze kopia będzie gorsza niż oryginał, niestety, no ale przynajmniej w ogóle będzie, bo bo sorry, sorry stary, ale ja już to muszę powiedzieć. Niestety niektórzy nadający po prostu są do dupy. I kurde nic im nie pomoże. Więc tego, ale to niektórzy, nie, nie, tak naprawdę to, to nie wiem, którzy, bo ja nie wiem, kto teraz coś nagrywa. Jak się znajduje kogoś, kto go warto słuchać, to go tutaj chętnie promuję, a powiem co, przestałem słuchać tego, tych ludzi tam, zapomniałem nazwy, no tych trzech, co ten co nie mają mózgu w ełbie, ale za to bardzo śmiesznie mówią. Jak oni nam nazywali? Nie wiem, i tak już ich nikt chyba nie słucha, bo wszyscy mają dość tego tych bluzgów, co tam puszczałem. Yy, ja do, do, do, przestałem słuchać, nie, na, nie wiem, jak on się nazywa, nie wiem, nawet jak sobie przypomnę, to i tak nie powiem, nie będę żyć, reklamować. Nie, bo po prostu przesada była, przesada tej głupoty prostu rażąca. Jak mówi Biblia, tutaj powiem jako ekspert, prawda? <laughs> Wiecie co, w Polsce to wystarczy coś przeczytać w ogóle, żeby być od tego ekspertem, bo wreszcie ludzi się nic nie chce przeczytać, kawałka książki. No więc ja, jako człowiek, który przeczytał kawę książki, które, której innym się nie chciało, czyli ekspert, to powiem, że powiedział był Salomon, niezwykle mądry człowiek, że głupiec, gdy milczy, uchodzi czasem za mądrego. Lecz kiedy otworzy usta, to prawda pozbawia wszystkich złudzeń. No i jakoś inaczej to jest powiedziane, powiedziane, ale mniej więcej o to samo, znam, o to samo chodzi. I, I właśnie oni otworzyli usta. I już mi się odechciał. A szkoda, bo, bo to fajnie gadali, mieli dużo luzu i bardzo śmieszni są. I dalej są śmieszni, ale ja już nie, nie mogę wytrzymać po prostu ignorancji, tempoty, którą eksponują. Po prostu jest tak, jakby ludzie wyszli na środek miasta i zaczęli wrzeszczeć, jacy są głupi. No to mniej więcej tak to widać. Bleh, pff, sorry. Ja po prostu na niektóre tematy trzeba nie wypowiadać, póki się nie dorośnie. No niestety, niestety, ja wiem, że jak ja miałem 15 lat albo. No 17 na przykład, to dobry pomysł tutaj, przykład, bo pamiętam jeszcze. Miałem 17 lat, to mi się, też mi się wydawało, że ja wiem wszystko dobrze i ja to, że ja to rozumiem, doszedłem do tych wniosków, które doszedłem, że one są logiczne. 10 lat później stwierdziłem, że w wieku 18 lat byłem kompletnym idiotą i dalej tak uważam. A co ciekawsze, teraz mi się wydaje, że jestem całkiem rozsądnym człowiekiem, który ma poukładane i ma poglądy. Ale ja sobie już doskonale zdaję sprawę, bo nie popełniam zwykle tych samych błędów więcej niż 15 razy. Zdaję sprawę, że za 10 lat stwierdzę, że dzisiaj byłem idiotą. No co? No to co? No co? No ale to zmienia troszkę na moje nastawienie na przykład. Bo ponieważ ja wiem dziś, że ja jestem idiotą, to ja nie staram się robić siebie eksperta i nie wyśmiewam się ze wszystkich innych, którzy uważają inaczej tylko dlatego, że uważają inaczej. Nie, że ja się wyśmiewam z tego powodu, że oni mają pryszcza na przykład na gębie. Albo, że się wyśmiewam, bo potrafię już tam logicznie jakoś przeprowadzić rozumowanie, że to co mówią jest głupie. Ale staram się nawet wtedy nie wyśmiewać, wyśmiać nie z tego, że oni mają inne poglądy, tylko z tego podróż, że przegapili proste błędy logiczne. Na przykład, o takie, które mogę wykazać. Że ogólnie to ostrożnie z tym nabijaniem się z ludźmi, z ludzi, tylko dlatego, że mają inne poglądy. Tym bardziej, kiedy jest od cholery ludzi na świecie, bardzo, bardzo dużo ludzi na świecie, którzy mają inne poglądy niż ty. Bo ja rozumiem, że większość ludzi to są kretyni, to, to niby tak jest właściwie, ale mimo wszystko, jeżeli duża ilość ludzi w coś wierzy, to nie wzięło się to znikąd jednak. To się skądś tam bierze, no. No. Czyli jak sobie farmerzy w Stanach yy, uważali, że od pociągów ki, kiśnieje mleko w wymionach ich krów, no to to się skądś wzięło, to się nie można z tego śmiać. Ja to głupi przykład chyba był. Nie, no a skąd się to wzięło, nie? Skąd się to wzięło? Nie, to jest akurat czysta głupota. A to nie wiem, jakie dać porównanie. A ja może bredzę. Nawet na pewno bredzę, ale nie o to chodzi. Czy Bredze? Chodzi o to, czy jest ciekawie. I tu wracamy do głównego e, tematu audycji, czyli mnie. Więc na czym polega to sekret Martina, na czym polega ta kwintesencja moja, ta esencja, wywar ze mnie, wyciąg, lub wyciągnij, ze mnie, który wyciśnięty i połknięty sprawi, że też będzie będziecie 8 milionów ludzi na YouTube słuchać. A więc... No więc nie wiem, ale ja bym to podsumował tak, że to polega wszystko na tym, że nie starasz się, nie jesteś profesjonalny, jesteś żywym sobą. Jesteś żywym sobą, po prostu jesteś żywym i masz życie. Co oznacza, że powinieneś pokazywać swoje emocje, pokazywać, powinieneś pokazywać swoje wszystko, oprócz swojej głupoty, bo ją warto troszeczkę czasami zasłonić, chyba że jest śmieszna, albo że jest celowo pokazywana, to wtedy fajnie jest. No, ale jak chcesz, uważasz się za mądrego i z tego spodu się śmiejesz z innych, bo są głupsi i nie dlatego, że są głupi, tylko dlatego, że to ty jesteś mądry, no to to znaczy, że ty jesteś głupi. Ja nie wiem, to, to może być trudne zdanie, ale rozbiór logiczny na kartce pokaże, że jednak to zdanie miało sens. Pewien... tak, to dobrze. Tak, ponieważ tak sympatycznie się zrobiło, to ja tutaj sobie pozwolę przytoczyć obszerne fragmenty z podcastu jak Skinia głupoty! W której to jaskini siedzi prowadzący Krzyszman. Jak tutaj ogłaszam, że to jest następca Martina i ja wiem, że mu się to nie spodoba, bo on absolutnie nie chce, żeby być moją kopią. I powiem, że bardzo dobrze mu to wychodzi, ale stwierdzę na koniec, że i tak główną mu z tego przyjdzie, bo, bo jak mówię, są tylko dwa rozwiązania. Są tylko dwa rodzaje ludzi na tym świecie. Albo tacy jak ja, albo nudni. I on nie jest nudny, więc sorry, nie, nie może być. No, ma przerąbana. Nie, tak naprawdę, wiecie, to nie o to chodzi, że ktoś jest jak Martin. To chodzi o to, że ktoś jest jak Kuba Wojewódzki. Albo inny tam taki tego typu człowiek. Bo to nie chodzi o to, że ktoś kopieje mój styl. To chodzi o to, że ktoś kopie moje podejście. A to nie jest moje podejście już, tylko podejście, po prostu podejście. Podejście żywe, żywe, szczere, prawdziwe, prawdziwe. Więc tak, można mieć podejście takie jak yy, Durczok, prawda? Z telewizji, albo jakiś dowolny inny prezenter. Polega to podejście ogólnie na tym, że, że trzeba się uważać za fiuta. Po prostu no, nie ma tego inaczej. Trzeba się być nadętym. Trzeba wsadzić sobie do dupy pompkę od pompowania kół od, od samochodu taką pf, i napompować 15 atmosfer. I wtedy człowiek jest taki nadęty, że potem chodzi i taki i się wkurza na wszystkich, jak cokolwiek mu zarzucą, no bo on się boi, że jak mu ktoś wciśnie za głęboko szpilkę, to wybuchnie. No i w rzeczy samej, tacy ludzie wybuchają też często, jakby się spór, spróbuj się takiemu sprzeciwić w czymś, coś inne zdań, zupełnie, nie coś zaczyna być agresywny, no i tego. No więc trzeba się. można być taki, można być. I właśnie do telewizji niestety przyjmujecie samych takich, no. No nie w samych no są wyjątki, ale ich się wypieprza potem, bo nie dlatego, że nie, ich nikt, nikt nie słucha. No właśnie ich za dużo ludzi słucha i wtedy ci napompowani się boją, że wylecą na margines. A niestety ci napompowani to mają wyższe stanowiska zwykle. Więc wypieprzają mnie cejrowskiej won, poszedł! Za dużo ludzi go słucha, on jest luźny. Nie, nie może tak być. To jest skandal. Nie, bo jeszcze się. Nie daj Boże, tak by stało, że telewizja by ciekawa była. Taka dla ludzi jeszcze ktoś by normalnym głosem opowiadał, a nie bredził tamten. Dzisiaj witamy Państwa serdecznie. Ciekawe jak w prima aprilis musieli komentować żarty. Szanowni Państwo, opowiem Państwu dowcip. Przychodzi niewiasta do, do, do lekarza magistra habilitowanego, Franciszka Józefa Kowalskiego. Na, a przy adresie, na adresie taki... O ad, nie, że w biurze, no przychodzi adres, on ma taki tutaj, tego, i... Nie, bo ja już to tak luźno... Powiem, bo ja nie umiem już tak... Musiałbym się przygotować. Nie, Ja mi się przygotować, ma być luźne gadanie, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? No i co powiada człowiek takim tonem nadętym to wszystko. I to jest koszmar. To takim dobrym przykładem, jak się opowiada kawały, będąc człowiekiem sztywnym straszliwie, jest ten Strasburger, kolega, prawda? I kolega Strasburger w Familiadzie opowiada te swoje na początku koszmarne żarty. Po prostu są... To jest... to jest. On powinien być pod Paryżem, tam, w tym, tam gdzie się trzyma te wszystkie miary. Bo to powinna być wyznacznik miary żenady. To jest człowiek żenada, no... I wsz wszystkie żenujące rzeczy powinno się porównywać, według, albo mierzyć, według skali wyznaczonej przez Strasburgera, opowiadającego kawał w familiadzie. Słyszeliście to kiedyś? Nie słyszeliście? Nie powiem, nie powiem. Bo znów się nie przygotowałem, bo improwizuję i nie wiem nigdy co powiem, no. No więc tacy są w telewizji, a ci, i drugi rodzaj ludzi to są ludzie, którzy są ludźmi, no są ludźmi, no nie udają, że kurde nie są ludźmi, nie muszą chodzić w krawacie, żeby ktoś ich uznał za ludzi w garniturze. Bez garnituru i krawata są tacy sami w garniturze, też są tacy sami, zawsze są tacy sami, po prostu nie udają, ludzcy są. Więc zobaczcie sobie jak wyglądają telewizji, jak ktoś nie widział, na zachodzie, w Stanach zobaczcie, jak wygląda lektor, co się stanie jak się ktoś pomyli, jak jest jakiś błąd, śmieje się. Mówi normalnie. Sorry, pomyliło się coś tutaj. Nie, tak żartuję sobie. W Polsce co? Nic. Udaje, że nic się nie stało. W postce udaje, że o to... Albo powiem, że przepraszamy za usterki, program, problemy techniczne. Nie, tutaj się na przykład wypierdzielił gdzieś tam ktoś na skórce od banana z tyłu. A powie, yy, serdecznie państwa przepraszamy za yy, przerwę w programie. Już yy, nadchodzi lekarz. I tyle, nie? gdzie tam na zachodzie wszyscy, ha, ha, ha, ha, A co się stanie, jak ktoś by, nie daj Boże, na przykład zrobił tak podczas programu? No, no, nic. Wszyscy udałem, że nic się nie stało. Gdzie będą w Stanach Zjednoczonych przez dwie minuty wszyscy się będą śmiać. Wszyscy się przed telewizorami będą śmiać. Prezydent, kurde, się będzie śmiać z premierem. Tam nie ma premiera. Ale będzie się śmiać i tak. Ten premier, którego nie ma w Stanach się nawet będzie śmiać. Duchy nawet się będą śmiać na ulicach. Wszyscy się będą śmiać, bo to jest, kurde, śmieszne. W Polsce nie, to nie jest śmieszne. To jest żenujące. Nie kurde, właśnie odwrotnie, żenujący to jest Strasburger opadający smętnie kawał, bo on nie ma w ogóle wyczucia żartów niestety. To jest żenujące, żenujące jest to, że ci wszyscy w tych wszystkich telewizjach ludzie e, są tacy potwornie pierońsko-sztywni. Jeszcze najbardziej już kurzające, żenujące jest to, że oni udają, że są luźni, bo już się zauważyli, że niestety już tego kurde, to już jest nie do wytrzymania, ten, ta sztywność polska. No to biorą teraz telewizję czasami i próbują zatrudniać luzaków, którzy na siłę są luźni, to jest tak obrzydliwe. Pamiętam, jakby wchodziły te internetowe telewizje jakieś różne, takie, takie jakieś serwisy typu wod, czy inne tam, nie, nie wiem, z filmami, czy takie youtubeowate, nie? No, pamiętam, był taki jeden serwis, chyba ten na Interi i tam zatrudnili jakiegoś gościa żeby prowadził program albo na WP może w wirtualnej Polsce nie wiem, nieważne co ta różnica I zatrudnili go i prowadził jakiś program i gość był tak koszmarnie na siłę usiłujący być luźny, że no jasny piorun, no po prostu to było obrzydliwe. ten gość był nie do patrzenia no. ten gość był parodią samego siebie nie wiem, no jak się ktoś, ktoś ogląda kto normalny, jest luźne ma zwykłe ludzkie podejście, to się patrzy co ten człowiek robi o co jemu chodzi nie można być śmiesznym według scenariusza nie można być śmiesznym na rozkaz nie można być po przygotowaniu w szkole filmowej nagle zarazić się poczuciem humoru bo się tego kurde nie da nauczyć jak to masz, to masz to, to bądź śmieszny i gadaj co chcesz a jak nie masz, to nie pisz se scenariusza tutaj ma być śmieszne że to nic nie da w ogóle no więc był taki kolezi wrzeszczał, krzyczał, usiłował żartować nawet tak. I był strasznie głośny walił tym slangiem jakimś młodzieżowym i tak przestarzałym, bo to przeważnie mają tacy ludzie, że sobie szukają slangu, biorą jakiś słownik, najlepiej slangu. zapisany e, trzy lata temu i jadą według słownika, nie? Że coś tam w reklamach to widać. To wszystko już takie jest sztuczne, znowu kurde nie mogę, no. Dobra, no i dobra, o co mi chodziło? A właściwie to ja mówiłem, o czym ja bredzę. No ja mówię o tym, że... No, że tak, że trzeba być Martinem, no. Zarówno Martinem, albo cię nie będzie. Amen. Tyle. Tyle. Nie, myślałem, że tu trafię w tego pana, co śpiewa już. A tu dalej instrumentalnie. Dobrze, to ja postanowiłem posta posta sobie puścić jaskinie tutaj i będę komentować i psuć i denerwować wszystkich swoim komentarzem, ale puszczę! Puszczę to, co poopowiadało mnie, bo to jest... bo dziś mam dzień megalomaniastyczny. Megalomaniaskalny. Meniakolama kalana. Dawaj, dawaj jaskinie. O czym ta piosenka mówiła? Jak to myślę, moja że... była. Oczywiście o Martinie, oczywiście, o Martinie, oczywiście Lechowicz, oczywiście. najbardziej popularnym polskim podcasterze. Tu chciałem zwrócić uwagę, powiedział najbardziej popularnym polskim podcasterze, tak powiedział. Powiedział tak, powiedział? Słyszałeś? Słyszałeś. Chyba nie, nikt mi nie mówi, że tak nie jest. Najwięcej nikt. osób go słucha, najwięcej tak. osób go zna. Imperium media. ta nowa fala podcasterów właśnie zaczęła się od Martina Lechowicz. A to przepraszam, musiałem rógnąć okiem i nie zauważyłem, bo jakaś fala podobno podcasterów była. To sorry, nie będę mrugać okiem, bo czasami mogą takie momenty potem. Ważne momenty w historii polskiego podcastingu mogą umknąć, no. Się mrugnie okiem, albo odwrócę się na chwilę, patrzę, o cholera, przeleciała mi rewolucja przed oczami, no, a ja nie zauważyłem. bo w jakimś tam stopniu na niego natrafili i to już miał być fajne. Martin, tak, Martin Yay. jest fajne. Jest. Będę taki jak Martin, będę Bądź. taki Martin. No i właśnie to będę taki jak Martin jest zaczepką do kolejnego naszego tematu. Dawaj. Otóż, y, co tam z Martinem? nie dobrze, zdrowiej. Podcasterów, y, no, się w Martinach, chcę być taka jak Martin. Brawo mówi, dla podcasty, nich! Kasty tak jak Martin. Brawo. To jest dosyć wkurzające. I tutaj do wszystkich nie znaż. Podcasterów, którzy mają coś w sobie z Martina. Ja nie no. mówię konkretnie o to. To ci, których słuchają. Który, mm, jeśli prowadzisz podcast i uważasz, że to mnie mówi ten skurczybyk, że... On tu na mnie mówi, że ja na Martina on nawet gadać nie umie. No, on nie umie gadać, ale <laughs> tak, prowadzę podcast, od tego prowadzę podcast, żeby Przez się Przepraszam, Krzyszman, to umiesz gadać, nie padaj pierdół, ty akurat jesteś tym, co umie gadać. Dobra. No, y, no a jeżeli robisz tak jak Martin, no to zrób coś indywidualnie, sam. Dobrze. Sam coś wymyśl. Człowieku. Wymyśl sam, to prawda. Po co? Po co tak jak Martin? Tak jak Martin, Żeby mieć słuchaczy czasami. No. Bo no. chcesz być tak, jak Marcin. Dlatego są łatwiej roboty jak Martin dobrze. No ostatnio dosyć średnio. What the hell are you talking about? Dobrze, robił średnio, bo była zima, a teraz jest wiosna. Słychać, że już jest... Ja ci powiem, że jesteś... O, jesteś... Ja normalnie... no, normalnie wyleję mu piwo na łeb. Ty robisz coś gorszego, bo na pewno nie jest... Żeby robić tak jak Martin, to trzeba być Martinem. Brawa! Jeśli Za wypowiedź. Jeśli robić tak jak Martin, no to... Nie masz szans, stary. No to nie uda mu się to, tylko się błaźni. Więc pod... To... No to co? Możesz to źle? Sam. Ja początkowo podcast wakacyjny chyba robiłem tak jak Martin, no. Ja chciałem tak powiedzieć, bo i do głowy, że stary, albo się zbłaźnisz, albo nie będziesz miał słuchaczy. Dziękuję bardzo za uwagę, więc sobie wybieraj, co wolisz Nie wiem. starałem się robić tak jak Martin, no bo będę fajny. No tak. jesteś fajny, nie? Martin jest fajny, to ja też będę fajny. No jest. ty mnie je będą lubić. Nie Cię lubię. Y no i to nie za bardzo wyszło. Wyszło! Mam nadzieję, że stałem się taki... Normalny, tak jak sam, Nie. sam jestem. Nie. I To jest fajne. Nie, Martin, jest to no, co może Martin robić? Martin może mnie popychać do boju. Mogę cię w dupę kopnąć no, do boju. sobie starej masy krytycznej i zauważyłem, że to wszystko jest takie żywe, takie fajne. No to właśnie e, mówię, no? No co? i wziąłem kartkę. Podarłem ją. Fantastyczny motyw Podarłem kartkę. Na której było napisane wszystko w podpunktach, żebym po prostu wiedział i się, nie zgubił A ja miałem tego plusa, że ja nigdy nie miałem kartek, to nie miałem co drzeć. I potem te biedne lasy spodzwrotnikowe, lasy Amazonii, przez ciebie, kurde Krzyżman drzesz kartki. No czy ciebie pogięło po sobieś te kartki w ogóle od początku? Przecież lepiej pisać na komputerze. Wszystko. Co to tak naprawdę mam mówić? Martin tego nie robił i Martinowi to robiło Bo ja nigdy nie wiem, co mam mówić. E, robiło dobrze. Martin te, znaczy no, Ma Dobrze. Martinowi to wychodziło na dobre. E, ja Dobrze mi robił mi to wychodziło na złe, bo gadałem sztywno, niestety. No. no nie bądź no jak durczą. No, no nie róbcie tak jak Martin, bo to jest. Róbcie! Sytuacja. Nie róbcie takich samych jingli. tutaj mówię Doradka, chociaż. Nie no dobra, uradka to może tak nie razi. Um, co to jest? Uradka to może tak nie razi, ale no. Co to jest Radek. Był jakiś podcast, w którym jingle takie jak Martin szły. No nie masa krytyczna się. wiem, że coś takiego było na pewno. No i to już było głupie trochę. Yy, więc nie dawajcie takich jak Martin. Yy, no, na żywo możecie sobie nagrywać, chociaż też do tego trzeba mieć dar. Bez jakiegoś tam wycinania. No Ja też nie wycinam za dużo. Bo no, ty masz dar! Tam jest, yy, no, i, no i co? No i na? Nagrywajcie, ale nie po Martinskiemu. To to ja wziąłem. Nie trzeba po kurczę ja od kurde. Martina. To, nie że nie masz mówię. słuchaczy? Nie eee, kończę z tym odcinkiem, nie będę się, to chyba też wziąłem tego od Martina, to. co y, wziąłem? Muzyczkę końcową usiłem od Martina. No ale Ty tak. tak od początku ją grałem, no to teraz, teraz też ją wewnętrz. Y, no tak, ubermę. Jak ja ukradłem to, samochód 10 lat temu, to go w nim dalej jest. od Martina, no nic chyba. Nie wiem, mam coś z Martina. Pewnie, no, dlatego bo jesteś fajny. Martina nie wiem. Ja staram się mieć swoje, nie wiem. No. Może mi wychodzi tak jak Martin. Tak. Może ta dużo ma wpływu, może tak. powinien, nie wiem, ograniczyć słuchanie masy. Nie, nie, nie, nigdy! Wiem. Napiszcie w komentarzu. Dobrze, skomentuję, że nigdy. Dziękuję bardzo. No to pyk. To By było cudowne. Cudowne było z tym, że pieprzył głupoty, bo tak naprawdę to jak mówię. Nie właśnie bądź jak Martin. Bądź! Bądź! Bądź! Będzie fajnie, jak będziesz, będziesz Martinem. Nie, nie będziesz Martinem, bądź jak Martin. Tak, ja chciałem powiedzieć tak, że że proszę pana, to ja będę się chwalił jeszcze w ogóle wszystkim teraz, na prawo i lewo. A, co się będę w ogóle! Na tym polega wiosna, na tym to wszystko polega! Ja wiem, czego mi brakowało, że nie bo w starej masie. W starej masie ja przychodziłem tutaj do pracy, czyli do tego mikrofonu i mówiłem tak... Jestem the best. I uj, tak powiedziałem. Z tym, że też bez H, bo ja nie knę, więc mogę tylko powiedzieć uj. Uj, uj, uj, uj. Uj, uj, uj, uj, uj. Uj, uj tak y, bardzo delikatnie. Uj. A to, że se ktoś dopowie, to jest już nie moja wina. coś. Bo ja przecież mogę mówić pracuj, pracuj, pracuj, pracuj. Mogę powiedzieć, mogłem mieć tutaj właśnie pra, pracuj mogło być i to by wtedy całe zdanie brzmiało, Noże, ja przychodziłem, byłem yy, z, z takim podejściem, że jestem najlepszy i pracuj. No. pasuje, nie? To. Dobrze, no i w każdym razie przychodzę. Nie, bo ja wtedy nie byłem najlepszy. Wtedy byłem najgorszy, ale bo w ogóle nie było nikogo innego, no to dlatego. Nie, to też byłem najlepszy, dobrze mówię, wszystko. Nie, to w ogóle nie o to chodzi, nie. Chodzi o to, że... Yy, bo tak, bo... Bo mi... Mi na przykład, mi zależy na tym, żeby to się komuś spodobało. a innym zależy na tym, żeby ktoś uważał, że są kurde, no to są, o, to są ludzie. Bo jedni chcą szacuna, a inni chcą innych rozerwać. Ja bym chciał innych rozerwać, żeby im się wszystko porozrywało. Żeby taki, pff, rozerwać ich w ogóle. Wziąć złapać prawą ręką za prawy półdupek, lewą za lewy półdupek i zrobić rozrywkę. Tak bym chciał. No, na tym to polega. To jest dobry opis, z czym jest rozrywka. Rozrywka jest wtedy, ja zademonstruję za chwileczkę już, więc rozrywka jest wtedy, jak ty bierzesz prawą ręką prawego poślada, lewą lewego i rozrywasz w dwie strony. I co się wtedy dzieje? I to jest rozrywka. Więcej rozrywki? Więcej rozrywki. Tak, Karo, to jest rozrywka, to jest rozrywka. Dużo rozrywki mogę tutaj prezentować. Chodzi właśnie o to, że ja, ja lubię ludzi, no ja bym sobie tak chciał posłuchać takiego właśnie kogoś, kto mnie rozśmiesza trochę. Albo nawet jak mnie nie rozśmiesza, to ja się chcę z niego pośpiać, pośmiać, że jest głupi i mnie to śmieszy, że jest głupi, choćby, nie? Albo że się się wygłupia i to mnie też rozśmiesza, że się wygłupia, nawet jak nie jest głupi, to nawet jeszcze bardziej się mnie to rozśmiesza, że się wygłupia, nie? Na przykład, jakbym wziął sobie kogoś mądrego, w ogóle nie wiem, jaki przykład wymyślić, na mądrego. No wyobraźcie sobie, że kiedyś by żyli jeszcze mądrzy ludzie, to wymyśl sobie takiego człowieka i myśl sobie jak wali mordą w tort. Nie? Czy coś. I tego. Dobrze. No i, i co? Jest śmieszne, Jest chyba. No. Bo y, mi też chodzi o to, żeby nie zanudzić na śmierć przynajmniej nikogo. To ponieważ już tyle tutaj słuchałeś mnie tu... Yy... Tego wszystkiego. To ja, ja, ja ci jeszcze dam radę. Za darmo będzie tym razem. Rada. Rada jest taka, proszę ciebie. I to jest coś, co mówiłem. Mówiłem na Uniwersytecie Warszawskim. Poważnie mówię. Byłem na Uniwersytecie Warszawskim. Co tam robić? Ktoś zapyta. Kafelki wykładałeś, nie? Haha, Śmieszne. Nie. Byłem, mówię, mowę, proszę ciebie, ja. Wykład mówiłem nawet, tylko że to było 5 minut, więc to nie... Bo były takie... Flaszki były. Aha, no właśnie, właśnie. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, chce poznać go wykłada, wykłada, to niech, se, niech się wykłada. Na stronie www.nawalony.com moja główna strona, którą będę ciągnął długo już, bo, bo doszedłem do, w końcu do filozofii. Doszedłem do tego, kim jestem i co chcę. No ja chcę, żeby było śmiesznie. No i tuż to tak chcę. Więc strona nawalony.com jest po to, żeby się nawalić. Yy, I w ogóle ona jest dlatego, bo w Polsce wszystko nawala, no to ja jestem nawalony przez Polskę. Polsko. Nawaliłaś mnie, bo nawalasz sama. Nawalasz wszystkich. Wszystkim nawalasz. i Wszystko nawalasz. Więc na nawalony.com jest jak ktoś chce posłuchać, jak gadałem to było. Flaszki 2011 bardzo dobra nazwa, flaszki też. I pasuje do nawalonyką, fantastycznie. No, to tam można wideo zobaczyć mnie, ale niestety nikt nie trzymał kamery, więc się trochę krzywo nagrało. Ale się nagrało. Ale tak średnio chyba wyszło, ale nie tak źle. No to byłem na tym. I co powiedziałem tam? Właśnie to powiem tutaj, bo nie powiedziałem właśnie, ale powiedziałem w kuluarach, jak rozmawiałem z ludźmi. To, o czym powinien, zapomniałem powiedzieć i to, co jest moją radą, bezpłatną, ale ważną jest więc to, że że wszystko jest show biznesem. To jest ważne. Wszystko jest show biznesem. Napisz sobie na kartce już. Albo nie, sorry, nie pisz, nie pisz, bo te lasy zwrotnikowe i tak dalej. Zapisz se na komputerze albo na telefonie komórkowym. Wszystko jest show biznesem. I to najbardziej wydawałoby się poważne rzeczy. Gówno prawda to nie jest żadne poważne rzeczy. Są show showbiznesem. Idziesz, nie wiem, chcesz być adiunktem na uniwersytecie? Nie jest ważne, co powiesz, ważne jest, czy to się zaprezentuje fajnie. To jest ważne. Einsteina nie dlatego pamiętają, bo ktoś rozumie jego teorię. Nikt prawie nie rozumie, nikt. Gadam z ludźmi, nie mam bladego pojęcia, coś tam pobredzą o względności i potem zadam pytanie, nic, zero. Dlatego, że pokazał język, że gadał fajnie, że był ciekawy, że był inny, że był interesujący. Wszystko jest show biznesem. Idziesz o pracę, podanie tam gadać z pracodawcą. To nie chodzi tylko o to, że to będzie, nie wiem, że masz duże kwalifikacje, że wynika z CV, że pracowałeś tu i tam. No to wiadomo też, ale tak naprawdę on no ci zatrudni, bo z tobą pogada na żywo i zrobisz na nim wrażenie albo nie zrobisz. To jest show biznes. Show! Ten show jest niestety potrzebny. I dlatego. A czasem cię i tak wypieprzy, bo możesz być naprawdę za głupi, ale czasem. a czasem cię przyjmie, chociaż nic kompletnie nie umiesz, dlatego że potrafisz pokazać no więc moje wszystko jest show biznesem jak ktoś chce gadać na no, super poważnych rzeczach, o Bogu na przykład, i nie będzie to show to będzie to nudne i będzie to dupy i nikt go nie będzie słuchać, no więc coś takiego znaczy nie chodzi o to, że show to show to nie ma być coś, że musi być podniecająco, ekscytująco nie o to chodzi, ma być ciekawie o to chodzi masz go złapać za mordę tak przenośni mówię masz go złapać i trzymać i on ma na tobie skupić wzrok. A dlaczego skupia wzrok? Bo nie wiem, no to właśnie to tu kombinuj. Bo może być inny, bo może być dziwny, bo może być jak Gracjan Rostocki, nie? No, to dlatego, dlaczego słuchali, nie? wiem Dlaczego go słuchali? Znaczy ja wiem, dlaczego słuchali, no bo przyciągał. Przyciąga. Więc albo musisz przyciągnąć, albo daj sobie święty spokój. Więc musisz być albo Martinem, albo w ogóle cię nie ma i koniec. Co ja, mi to w ogóle, ani ziębije mnie, to, ani grzeje bo i tak nikt nie będzie lepszy Martinem niż Martin więc dziękuję bardzo za uwagę powiedziałem sobie, co miałem powiedzieć i miałem puścić tutaj, że sobie punkt puszczę, pójdę sobie, ale nie działa no to nie przeszkadzamy Państwu do widzenia aha więc ja chciałem tak ogłosić tutaj jeszcze pod koniec tego wszystkiego, że tak, puszczałem piosenkę, bo wszystkie te moje głupie piosenki to się wzięły z masy krytycznej właśnie. I ja stwierdzam, ja wracam wszystko. Wracam z powrotem do oryginału, nie będzie żadnego tam tutaj YouTube, tutaj jakieś produkcje, pieprzyć produkcje, pieprzyć YouTube, wszystko sobie będę tam audio nagrywał, siądę z gitarą, coś mi wymyśli się to dośpiewać i już. Więc sobie piosenkę i ona jest na stronie głównej też tam nawalony, tam jest wszystko też. Masa Krytyczna też tam jest. Tam w ogóle wszystko jest. Wszystko tam jest. I komiks jest też... A, komiks! Komiks jest y, dokumentowany. Komiks o krowie nie jest zły, powiem ostatni, ale się znowu rysownik nie bardzo trzymał scenariusza. Przy ostatniej klatce jest trochę niezrozumiałe. Ja powiem, że chodzi o to, że ci ludzie mieli tam stać w kolejce, mówię o, o tym komiksie ostatnim, na, na Masa krytyczna, kom jest, można powiedzieć, albo na nieprofesjonalny.com komiks nieprofesjonalny.com tak. więc mówię, o co tam miało chodzić? tam chodzić o to, że ci ludzie, wybracie sobie, stoją w kolejce długiej kolejce stoją bardzo długiej, bo bardzo długo czekali i czekali tak strasznie długo i usnęli i dlatego tam śpią. A na tym obrazku nie widać, dlaczego oni śpią. To się wydaje bez sensu trochę. Więc, bo się tutaj mówi, rysownik nie trzymał chyba scenariusza, albo ja może to źle opisałem, ale chyba bardziej on się nie trzymał. No to, nie wiem. To tak wyjaśniam. Teraz to będzie śmieszne już, chyba. To jak słuchasz, to musisz wejść zobaczyć właśnie. Tak się zachęca ludzi, żeby weszli, zobaczyli, o co chodzi z tą krową. I dlaczego to jest dobre? i No i zobacz, oceń sam, czy to jest problem z tą krową, czy nie jest problem z tą krową. Czy to jest zrozumiałe, czy nie jest zrozumiałe? Bo to powinna być ostatnia klatka. Dla mnie było ważne, żeby ona była zrozumiała, bo ja się staram robić ten scenariusz. To nie po to jest potem kilka okienek, żeby ostatnie okienko było niezrozumiałe i rozpieprzyło wszystko, cały komiks i trzeba wszystko wyrzucić. Nie po to to miało być, nie po to. Nie, nie po to, nie. Nie, nie po to, nie to ja puszczę piosenkę, którą napisałem na podstawie. Ona jest... Yy, właściwie, dobra, to nie jest podstawa. Po prostu przepisałem, no, nie do końca dosłownie, ale przepisałem wypowiedzi ludzi z jakiegoś forum, gdzie ktoś zadał pytanie, ile zarabiają Polacy. No i za ile zarabiają? Piszcie, ile zarabiacie. I napi napisali tam na 144 strony i większość komentarzy to nie jest, że ja zarabiam tyle, ja zarabiam tyle tylko to jest jęczenie, męczenie mękolenie, piszczenie o to, że a ja mam na utrzymaniu dwa chomiki i czwórkę dzieci jak ja mam za to żyć? Aha, bo zapomniałem powiedzieć ile zarabiam, no to tysiąc ileś tam, nie? No. I tak piszczą mi narzekają a kto mi to pracę da? To wszystko przez tego i tamtego i Donka i rządy i Żydów i masonów i w cholera wie, wszystkich tylko nie przeze mnie nie, nie przeze mnie bo ja przecież sobie wybrałem tą pracę, prawda, astronoma, który specjalizuje się w gwieździe, prawda, Syriusz. I wybrałem sobie tą pracę, to mi się należy, żeby zarabiać. No nie po to studiowałem Syriusza przez 15 lat, żeby potem nikt mi nie płacił za to, nie? No, jakieś tam... no więc, nie wiem, tak hurtowo bym powiedział wszystkim, nie podobać się, to zmieni pracę. Na czym problem polega? Ja nie wiem, na czym problem polega. No jeden był tam strażak, to ja jego rozumiem, bo on powiedział, że no, mówi, że no mało zarabia, za mało zarabia, za mało zarabia, praca jest trudna, ale, powiedział, ale to jest moja pasja, więc co zrobić? No co zrobić, to jest moja pasja, trudno. To ja tego człowieka rozumiem i ja to szanuję, faktycznie. Ale on nie był taki piszczący, mękolący, że mi się należy, mi się należy. On powiedział, że no wie, że mógłby zmienić i zarabiać więcej, mógłby, ale nie chce, bo to jest jego pasja. Kurde, tacy ludzie, to ja szanuję to rzeczywiście ale reszta to Jasny Piorun. No i na, na podstawie, znaczy na tę okoliczność, że Jasny Piorun, to ja tutaj napisałem piosenkę i, i, i o, o niskich zarobkach to tak będzie. Ballada o niskich zarobkach. Jestem monterem wind, na utrzymaniu mam dwójkę dorastających dzieci. Zarabiam dwa dwieście brutto, więc ciągle piję wódę, bo co mi innego pozostało? I jak ja teraz mam żyć po 20 latach pracy bez szans na was? jak mam wychować nowych, szczęśliwych obywateli? <tryk> Ja nie pracuję, ponieważ Jestem matką Samotnie wychowującą Dzieci Może i puszczałam się Ale niech Pierwszy rzuci kamieniem Kto się nie puszczał Ała! au au! A! Przestańcie! Koniec! Dobra! Już! Shit. I jak ja teraz Teraz mam żyć Matka samotnie wychowująca dzieci Jak mam wychować nowych szczęśliwych obywateli Posiadam tytuł magistra Dostaję 1300 na rękę Na Uniwersytecie Zielonogórskim Nie mówię po angielsku, bo chciałbym godziwie zarabiać jako prawdziwy Polak. Jak ja teraz mam żyć? Nic, tylko wyjechać gdzieś za granicę, gdzie nie mówię po polsku. Jak mam wychować nowych szczęśliwych obywateli? Jestem na czwartym roku studiów Zarabiam 15 tysięcy prowadząc własny interes Wszystko muszę robić sam Bo od pół roku nie mogę znaleźć nikogo do pracy Jak ja teraz mam żyć? Nikt nic nie umie, a wszyscy chcą pieniędzy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 Transporterzy po imprezie. To transportersi. Czekaj. Ten film. transport, Te takie. Albo jak. Nie, to transpo... jest Te samochody co się tak składają. Transformers. Transformers! Co, co robią transformersi po imprezie? Składają się na taksówkę.